Na takie spotkanie jak tutaj właśnie. I wychodzimy w Hinterhof in Berlin, w tym Haus. I poszliśmy do takiego, można powiedzieć, małego domu na obszarze Berlina. I jutro w domu. tam mieszkała młoda. I jest młoda kobieta, około 25 lat. I sie hatte früher, wir hatten Kinderstunde gemacht. I mieliśmy taką godzinę z dziećmi. I uczyliśmy dzieci różnych pieśni. I jedna z tych pieśni właśnie brzmiała Ujez jest miłością. I ta właśnie dziewczyna mieszkała tam ze swoim przyjacielem czy partnerem. I ona właśnie szukała tej miłości. Nie ma sensu, tylko szczęśliwej, nie było, ale nie było. Mhm. Ja, I ona nie, nie umiała znaleźć tej właściwej miłości. I tak, ona była dahin. I jak zaczęliśmy o tym rozmawiać. to zobaczyliśmy, że oni mieszkają w piwnicy. To würden sich nicht mal die Randenburg wiedzieć. Da würden sich nicht mal die Randenburg wiedzieć, so dreckig. I w tej piwnicy, można by powiedzieć, nawet szczury by się dobrze nie czuły, nie, nie czuły gdzie oni mieszkali. I ona właśnie tam mieszkała. Und dann była sie I zaprosiliśmy ją, zu diesem Gott zu Zaprosiliśmy ją właśnie do tego Boga, który jest miłością. Na samym tym, moim lieben I ona powiedziała do mojego przyjaciela z którym tam byłem du, manchmal, weź, czasami, habe ich keine Lust mehr zu leben. Czasami nie ma wody, by już by żyć dalej. Aber dann denke an von ale wtedy przypominają mi się słowa właśnie tej pieśni. Że jest taki Bóg, który mnie miłuje. Bóg jest miłością. Bóg jest właśnie miłością. mnie. On mnie miłuje. O tak, o, jest. I chciałbym, abyście tego nie zapomnieli. Rozpiącujemy widzę z Abyśmy się w niebie mogli zobaczyć znowu.